Ewangelia Świętego Marka, rozdział trzeci I wszedł zasie do burznicy, a był tam człowiek, który miał rękę uschłą I podstrzegali go, by go w sabat uzdrowił, aby go oskarżyli I rzekł onemu człowiekowi, który miał rękę uschłą Wystąp w pośrodek I rzekł do nich Godzili się w sabat dobrze czynić, czyli źle czynić. Człowieka zachować, czyli zabić. A oni milczeli. Wtedy spojrzawszy po nich z gniewem i zasmuciwszy się nad zatwardzeniem serca ich, rzekł onemu człowiekowi, wyciągnij rękę twoje. I wyciągnął i przywrócona jest ręka jego do zdrowia jako i druga. Wtedy wyszedłszy faryzeuszowie uczynili wnet radę z Herodyjany przeciwko niemu, jakoby go stracili. Ale Jezus z uczniami swymi ustąpił nad morze, a wielkie mnóstwo szło za Nim z Galilei i z ziemi judzkiej, i z Jeruzalemu, i z Idumei, i z Zajordania, i z tych, którzy mieszkali około Tyru i Sydonu, wielkie mnóstwo, słysząc, jak wielkie rzeczy uczynił, przyszli do niego i rozkazał uczniom swoim, aby łódkę mieli zawsze w pogotowiu dla ludu, aby go nie cisnęli. Albowiem ich wiele uzdrawiał, tak iż nań padali, aby się go dotykali, którzykolwiek choroby mieli. A duchowie nieczyści, gdy go ujrzeli, Upadali przed Nim i wołali, mówiąc, Tyś jest Syn Boży. Ale ich On srodze gromił, żeby Go nie objawiali. I wstąpił na górę i wezwał do siebie tych, których sam chciał i przyszli do Niego. I postanowił ich dwanaście, aby z Nim byli, a iżby je wysłał kazać Ewangelią. I żeby mieli moc uzdrawiać choroby i wyganiać dyjabły.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 I przyszli do domu i zgromadził się znowu lud, tak iż nie mogli ani chleba jeść. A gdy o tem słyszeli jego powinni, przyszli, aby go pojmali, bo mówili, że odszedł od rozumu. A nauczeni w piśmie, którzy byli przyszli z Jeruzalemu, mówili, iż ma Belzebuba, a iż przez książęcia diabelskiego wygania diabły. A wezwawszy ich, mówił do nich w podobieństwach. Jakoż może szatan szatana wyganiać? A jeśli, że królestwo samo w sobie będzie rozdzielone, nie może się ostać ono królestwo. I dom, jeśli by sam przeciwko sobie był rozdzielony, nie będzie się mógł ostać on dom. Tak ci, jeśli szatan powstał sam przeciwko sobie i jest rozdzielony, nie może się ostać, ale koniec bierze. Nikt nie może sprzętu mocarzowego, wszedłszy do domu jego, rozchwycić, jeśliby pierwej mocarza onego nie związał, a potem dom jego splądruje. Zaprawdę powiadam wam, że wszystkie grzechy synom ludzkim będą odpuszczone, i bluźnierstwa, któremi bykolwiek bluźnili. Ale kto bluźni przeciwko duchowi świętemu, nie ma odpuszczenia na wieki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 I bracia moi, a spojrzawszy wokoło po tych, którzy koło niego siedzieli, rzekł, oto matka moja i bracia moi, albowiem ktobykolwiek czynił wolę Bożą, ten jest brat mój i siostra moja i matka moja.